Kolejny, normalny, standardowy kontrakt na dostawę LNG, który czapką nakryje to, co mamy do tej pory, jeśli chodzi o jakość, a przede wszystkim jeśli chodzi o ryzyko dostaw. Tutaj zasadniczy element, którym się kierowaliśmy przy doborze i partnerów i przy negocjacjach kontraktów były dwa. Takie kryteria były dwa. Oczywiście warunki dostaw, w tym cena, ale równie ważnym elementem była pewność dostaw. Takiego, tego drugiego elementu nie mamy zupełnie w kontrakcie, który obowiązuje do tej pory ze stroną wschodnią, ze stroną rosyjską. Natomiast we wszystkich kolejnych kontraktach, zwłaszcza z semprą ryzyko przerwania nieuzasadnionego przerwania dostaw w ogóle nie musiało być wyceniane, bo wystarczała pewność, wystarczała pewność i standing partnera, i jego historia, i to jak, jak, na jakich warunkach działa.